Drugi Koryntian, rozdział 2. A postanowiłem sobie nie przyjść do was znowu, bo jeśli ja was zasmucam, któż jest, co by mię rozweselił, jeżeli nie ten, który przeze mnie jest zasmucony? A to samo wam napisałem, abym przyszedłszy nie doznał smutku od tych, z których należało mi się radować, pewny będąc co do was wszystkich, że radość moja będzie i dla was wszystkich radością. Albowiem z wielkiego ucisku i utrapienia serca, i wśród wielu łez pisałem do was, nie żebyście byli zasmuceni, ale żebyście poznali miłość, którą nader obficie mam ku wam. Jeśli tedy kto zasmucił, nie mnie zasmucił, ale poniekąd, abym nie powiedział za wiele, was wszystkich zasmucił. Takiemu wystarczy ta kara, którą otrzymał od większości z was. Teraz raczej wybaczcie mu i podtrzymajcie na duchu, aby takiego zbytni smutek nie pochłonął. Przetoż proszę was, abyście miłość Jemu okazali, albowiem dlatego i napisałem, aby poznać przekonanie wasze, czy we wszystkim posłuszni jesteście. A komu wy co odpuszczacie, temu i ja, gdyż i ja komu odpuściłem, jeżeli co odpuściłem, to dla was w obliczu Chrystusa. Żeby was szatan nie podszedł, albowiem zamysły jego nie są nam tajne. A gdym przyszedł do Troady dla opowiadania Ewangelii Chrystusowej, a drzwi mi były otwarte w Panu, nie miałem spokoju w duchu swoim, dlatego że nie znalazłem Tytusa, brata mego. Toteż pożegnawszy się z nimi, poszedłem do Macedonii. Lecz chwała Bogu, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i objawia wonność poznania Go przez nas na każdym miejscu. Bo jesteśmy dobrą wonnością Chrystusową dla Boga, Wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy giną. Dla tych wonnością śmierci ku śmierci, dla tamtych wonnością żywota ku żywotowi, a do tego, któż jest zdatny. Bo nie jesteśmy jak wielu, którzy fałszują słowo Boże, ale w szczerości i z Boga przed obliczem Bożym w Chrystusie mówimy.